Dzień dobry, lot 5055 na 17 hotel na pokładzie półstak prosimy, i za wcześnik dzień dobry, zapuszczajcie 06 07 czas, hotel się zgadza. Jaki kierunek dostarczy? chcecie? 3-3 zrozumiałem Wycielałem lat 50-50, kochowanie prosił 10-55, kołujcie Alfom na 3-3 przed 29 gości. 229 zgłasimy, 50 85 hmm. można przekołować 29 Rozumiem może być 29 50, 55, przed 33 Możecie 33, zapiszcie zgodę z Warszawy do Nowego Jorku drogami planowanymi Wchodzić i utrzymywać poziom 280 ze zmianą na trasie Ustarcie w lewo na kurs Tango Mike November Do termenu macie przeciąć poziom 180 lub wyżej z koło 1703 I, z, z, z, z mamy zgody do Nowego Jorku drogami planowanymi. Chodzi utrzymywać poziom 2.8, rozumianą na trasie, w lewo na DMN I DM nie przeciąć 180 lub wyżej, BOK 17.03. Londyn jest, jest gotowi do zajęcia pasem a o możecie zająć PAS i startować. D, możemy na PAS czy i startować, dziękuję, 50. 1055, po starcie, kurs pace, na razie utrzymujcie i przyspieszone wchodzenie do poziomu 40, do przecięcia poziomu 40. Zrodek, 50, 50, 50, zrozumiałem 1055, 1055, w 18, przejdźcie na zbliżanie, 128,8, dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy do Wiaka, 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 55 postarcie, 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. 50. Trasy 2.8.0 ze zmianą w tema 180 lub wyrzeźń. Podbiegi rok 50-55 na trasy 2.8.0 w tema 180 lub wyrzeźń. Przemygi rok 50-55, mam utrzymywać 2.9.0? się 2.9.0, cały czas? Tak, aż przetniecie poziomu 8.0 w górę. Po przysięciu 8.0 kurs go Mike Nowe. Rozumiałem to. Aktualnie trzymamy 8.0, kręcimy prawo na TMA. 55. do tnn pozostało jeszcze około 27 km. Wywalnie poziom 120 Dziękuję. 50, 55, do terminu pozostało 10 km. Czy panowie w 10 km Przetnie się poziomu 180? Dokładnie 180 ale tak 170 się do poziomu 160, utrzymuj ten poziom aż do Grudziąca. No, my lecimy do bo, może 3, to przecież wszystko? już nie zdążycie, bo do TMN-u pozostało tylko 5 kilometrów. Ja na samym początku mówiłem, że Clearance był TMA 180 wyżej. Latają ją wojskowe samoloty i ja niestety nie mam z nimi łączności, żeby panu separować. Właściwie poziom 160. Dochodzi się do termenu, dalsze wchodzenie będzie od obszaru. Na razie na częstotliwość 134,87. Chodziło do osłyszenia. Rada bardziej dobry lot 50-50. Na 27. Utrzymujemy poziom 160 i grudzion przewidujemy od 40-55 zgłosimy, za 310 chodzimy. 20 silniki opnieło. Opuszczamy. 50, 50, 55. Bardzo tak, radar. Jeszcze raz 55. Pierwszy i drugi silnik wyłączony. Mamy awarię. I schodzimy, kręcimy. Obserwując skręt. Co dalej zamierzacie robić? Wracamy. Okej. Okay. Zamierzacie wracać do Warszawy. Jaka wysokość? Będziemy zlewać paliwo. Wracamy do Warszawy. Schodzimy 5400 metrów. Mamy schodzimy do 4000. Zrozumiałem. Czy w tym miejscu będziecie zrzucać? W ze skrętu będziemy zrzucać paliwo. Zrozumiałem. przepada poza, poza ugaczony. Podaj, że zlewania, jestem do zrywania, zrywania paliwa. Zrozumiałem, 50-55. Spoczynamy, zryw paliwa. Zrozumiałem. Lot 50-55 wesele. Spamy. 50-55, słuchamy. 50-55, wysoko się wstrzymuje, przypadek? OK Lecimy do Warszawy, 50, 50 50, 55, wstrzygałem, dziękuję 50, 55 Zbamy Które silniki? Pierwszy drogi, ale mamy kłopoty ze sterowaniem po steru wysokości W niżej, bo tylko trymerem utrzymujemy wysokość Rozumiem, a ilu pasażerów na pokładzie? 71 plus infant Proszę. Aktualnie poziom 110.55 Zrozumiałem 110 i możecie utrzymać wysokość? Nie bardzo, nie bardzo Zaciął paliwa, gran nam się zaciął, też nie schodzi paliwo. Rozumiem. 50, Warszawa na 55, czy można może nas skierować na Modlin? Bo wysokość nam ciągle opada, co rozumiecie. Zaciął moment. Dziękuję. Czy możecie nas skierować na Modlin, czy nie? Czekam na wyczerpująca sekundkę. Pan coś robi, bo przecież jesteśmy w sytuacji naprawdę przymusowej, no. maksymalnie szybko musimy siadać. 50-55 będzie wszystko wyłatwione i w tej chwili jeszcze tam z, z Wojciem 50-55 będziecie siadać w Modlinie, jak was tylko zbliżanie do zobaczy, będzie was to Pan, e, niech Pan nam poda beacon w Lodlinie. Z na Was czekają, za moment podam beacon. Opinie nas, e, Pan jest radarem, no niech nas Pan skieruje tam z e, strony na razie kurs na TN, trzymajcie. Trzymajmy. cały czas schodzimy z wysokości, dlatego że nie jesteśmy w stanie z tym ciężarem utrzymać tamtej na dwóch silnikach. 50-55 i w kierunku na TN, utrzymujcie kurs. Trzymajmy, trzymajmy. No leciutko na wschód dziękuję lew 50, 55 straciłem kontakt radarowy z nami. mamy 1600 metrów rozumiem, ale straciłem w tej chwili kontakt z nami. 52 mile do piastrza mamy stąd 52 mile przyjechałem 71, 71 mil, 71 mil do PFS. Rozumiem. Mamy 320. 50, 55. Alfa, Słotliwość 310, Alfa Tango. Alfa Tango 310. Alfa, dziękuję, Alfa Kierunek pasa 262, 262 kierunek pasa 42, Nie mam z wami kontaktu radarowego, przejście w tej chwili na zbliżanie 128,8 na 188, 65, się, widzę panu 24 km przed tmr słucham. Aktualnie wysokość jest 85, ciągle opadamy, nie możemy otrzymać wysokości i na Marlisie wiemy. Zrozumiałem, proszę kontynuować na tym kursie, schodzić do 650 metrów, ciśnienie na okręcie jest na razie 749. W Odlinie ma 3050 metrów, będziecie lądowali na kierunku 262, na razie proszę schodzić do 650 metrów. Próbuję Pana wprowadzić, nie wiem na razie gdzie jest tam próg pasa, po prostu musimy to ustalić, jaki tam jest kierunek wiatru, jakie tam jest ciśnienie. na razie nie mam żadnych danych. Wiem tylko, że długość pasa wynosi 3050. na to. Chyba, że chcecie prosto z trasy na 1-1 Nie zase za to, że wiatr będzie w takim razie mogę podprowadzić na 1-5 3-3 zostaje Jakaś i kierunek 320 stopni 22 km na godzinę 3-3 tak? Drugie 3-3 kontynuujcie do 650 metrów. Да, ты поможешь нашей ты не сможешь, ты не 5 zmienił się wiatr, wynosi w tej chwili 290 stopni 29 km na godzinę. Przepraszam, 22 km na godzinę. Nie 3, 3, zaczynają. będzie 3, 3, 3 tylko podaje, że się zmienił wiatr. Reszta jest bez zmian, ciśnienie 7, 4, 9, kawo. 9, Nie potwierdzam, cały czas obserwuję, 55 do dołu. 55, mam pytanie o ilość pasażerów, o ile, ilość paliwa. Pasażerowie 171 plus Infant, a paliwa? 39, ton w tej mamy, znało się. 39 171 plus Infant. nie 55, Proszę Pana. Chciałem łączyć bardziej, bo taka cisza, w eterze czas obserwuję i słyszałem pana na piątkę, nic się na jego nie popsuło. Ma się? Twarz 50, 55, czy panowie tylko razem na godzinie 11 w odległości 5 km? Czy chcecie czy podprowadzić panów krócej? Tak. W lewo kurs 090. 090. Do 500 metrów zejdźcie dzisiaj 749. W tej pozycji macie około 15 km do Pasa. Tak. 55 w lewo kur 050 55 w lewo kur 360 i się kręci, w trybie wykręcimy w kręci na 3, 6, 0. w trybie wykręcimy w trybie wykręcimy w do pasa 355 w lewo na kurs 330. 355 schodzenie lewo. się około 11 km do pasach. Zrozumiałe kurs 320. Dalej prawo kurs 30. Wiatr jest 290 stopni 22 km na godzinę. Możecie lądować na pasie 3-3.